Rozdział dziesiąty Zeszliśmy po schodach i wyszliśmy z wieży. Starałam się nadążać za Amusem, który szybko przemierzał kolejne uliczki. Szliśmy w milczeniu, mijając ostatnie drewniane domy. W końcu zeszliśmy z piaszczystej ścieżki i zmierzaliśmy przez pole w stronę lasu rozciągającego się u podnóża gór. Kilka razy chciałam zadać pytanie, ale nie wiedziałam od czego zacząć. Wciąż nie byłam do końca pewna, co się stało. W końcu odważyłam się odezwać. Dokąd idziemy? Co ja takiego zrobiłam? Zapytałam. Pokazałaś, jaki jest twój prawdziwy talent. Twój trening w wieży się skończył. Idziemy do groty. Tam ci wszystko wyjaśnią i powiedzą, co dalej. Nie do końca rozumiałam, ale szłam za alchemikiem. Przemierzaliśmy las, który był tak gęsty, że niemal przez cały czas obijały nas gałęzie. Dotarliśmy do podnóża góry, a z zakrzaków wyłoniła się polana i ścieżka prowadząca w głąb jaskini. Ja nie mogę z tobą iść dalej. Tylko żywiołaki mogą tam wchodzić, wyjaśnił Amus i zostawił mnie samą. Żywiołaki? Chciałam zapytać Amusa, kim są żywiołaki, ale on już zniknął w zaroślach. Zawahałam się przez chwilę. Wejście do ciemnej jaskini nie było zachęcające. Kto tam może mieszkać? Musiałam przełamać strach i poradzić sobie sama Niestety od zawsze bałam się ciemności Kilka razy nabrałam powietrza i je wypuściłam i weszłam do środka Z sufitu kapała woda, a narastająca z każdym krokiem ciemność sprawiała, że przestałam cokolwiek widzieć Dotknęłam zimnej i mokrej kamiennej ściany, posuwając się powoli do przodu Niemal słyszałam bicie własnego serca a zmysł wzroku, mimo że wyostrzony, był teraz zupełnie nieprzydatny. Nic nie widziałam. Przerażona chciałam już zawrócić, ale tunel zakręcił i gdy minęłam łuk, zobaczyłam światło w głębi. Pewniejszym krokiem ruszyłam przed siebie i po chwili znalazłam się w wielkiej grocie wypełnionej ciepłym światłem, odbijającym się od kolorowych kryształów osadzonych w ścianie. Halo? Jest tu ktoś? Spytałam głośno, a echo odbiło się od ścian. Co ty tu robisz? Kto ci pozwolił? Usłyszałam męski głos. Amus kazał mi tu przyjść. Zaczęłam i przerwałam, gdy do pomieszczenia wszedł wysoki chłopak ubrany w czarny kombinezon. Miał zaciśnięte pięści, które od razu rozluźnił, gdy mnie zobaczył. Oparł się o krzesło i z gracją przeczesał białe włosy. Kogo my tu mamy? Wprost nie możesz się ode mnie odkleić, powiedział uśmiechając się zaczepnie. Śmiesznie, że kilka chwil temu powiedziałam to samo wiki, przeleciało mi przez myśl. Nie z własnej woli, stwierdziła nie reagując na zaczepkę. Dlaczego tu jesteś i co to za miejsce? Tu trenują żywiołaki. Zwykli mieszkańcy nie mają wstępu do tego miejsca, dlatego musisz stąd iść. Ale... Amus mnie przyprowadził i powiedział, że tu mi wyjaśnią, co się stało. Hmm, w takim razie zobaczmy, co potrafisz. Usłyszałam głos za plecami i zanim się zorientowałam, w moją stronę pędziła kula ognia. Pisnęłam i upadłam na ziemię. Ogień przeleciał przez miejsce, w którym chwilę temu znajdowała się moja głowa. W tym momencie białowłosy chłopak uniósł rękę i zatrzymał kulę w miejscu. Ogień tańczył, unosząc się nieruchomo w powietrzu. Nie sądziłam, że jeszcze coś na tym świecie mnie zdziwi, ale znów zobaczyłam coś niemożliwego. Serce mi waliło, jakby miało wyskoczyć z piersi. Ale jak zaczęłam? Powinnaś to odepchnąć, powiedział mężczyzna, który rzucił kulą. Był nadzwyczaj wysoki i smukły, a jego oczy przypominały oczy smoka. Amus mi powiedział, że wyrzuciłaś butelkę przez okno siłą powietrza. To prawda? Tak. Chyba tak, odpowiedziałam drżącym głosem, nie do końca wiedząc, czy właśnie to stało się w wieży. Wkrótce się przekonamy, a na razie zaczniesz tu trening. Jest to miejsce zamknięte dla reszty drakanów. Tu trenują ci, którzy posiedli którąś z mocy żywiołów, a jak podejrzewa Amus, ty posługujesz się powietrzem. Jestem Joachim, od dziś będę twoim nauczycielem i tak masz się do mnie zwracać. Poza tym istnieje jeszcze żywioł ognia, wody, ziemi i ducha. Ja posługuję się trzema z nich. Will posługuje się ogniem. Już dawno opanował swój żywioł, ale czasem tu trenuje. Gdy poczujesz swój żywioł, William zajmie się twoim treningiem siłowym, bo widać, że z tym słabo. Popatrzył na mnie oceniająco i lekko się skrzywił. Powstrzymałam chęć przewrócenia oczami. Dobrze, nauczycielu. Will, zostajesz tutaj? zapytał chłopaka, który przez cały czas wpatrywał się we mnie, uśmiechając się z przekąsem. Tak. Powodzenia, Anno. Wyczułam w jego głosie ironię, która podniosła mi ciśnienie. Chodź za mną polecił Joachim. Wychodząc, odwróciłam się, a William puścił do mnie oko. Naprawdę, ten facet jest beznadziejny. Nie mogłam zrozumieć, w co on pogrywa. Na pewno był ważną osobą na wyspie i sporo potrafił, więc dlaczego zachowywał się jak dupek? Wyszłam z jaskini i podążyłam w milczeniu za Joachimem, jedną ze ścieżek prowadzących na szczyt góry. Mężczyzna całym sobą sprawiał, że czułam przed nim respekt. Po jakimś czasie złapałam się na tym, że idę przygarbiona, bojąc się wydobyć z siebie jakikolwiek dźwięk. Wciąż miałam wiele pytań. Ale czułam, że muszę poczekać, aż nauczyciel sam zechce mi coś powiedzieć. Szliśmy w górę wąską ścieżką, mijaliśmy kolejne drzewa, które szeleściły w rytm kroków. Im wyżej byliśmy, tym wiatr wiał coraz mocniej. Włosy fruwały mi we wszystkie strony i żałowałam, że ich nie spiełam. Nie padało, ale nadal wszystko było mokre po porannej ulewie. Z zimna przeszedł mnie dreszcz i byłam już tak zmęczona, że dostałam zadyszki, ale dalej wspinałam się w milczeniu. Powoli zaczęły mi cierpnąć nogi, a oddech stawał się coraz płytszy. Wlokłam się za mistrzem, który wcale nie zwalniał tempa. Obiecałam sobie poprawić kondycję w najbliższym czasie. W końcu doszliśmy na szczyt pełen szarych skał. Tu odbędziesz swój pierwszy trening. Aby cokolwiek osiągnąć, musisz znaleźć Poczuć i połączyć się z energią, którą masz w sobie. Nie ma jednej drogi. Każdy odczuwa ją w inny sposób, więc i ty będziesz musiała sama znaleźć odpowiednią drogę. Teraz usiądź na kamieniu. Zamknij oczy i weź kilka głębokich wydechów. Skup się na wietrze dookoła. Poczuj jego siłę. Ja będę tu, żeby cię pilnować. Pilnować? Przed czym? spytałam z obawą. Czasami odnalezienie mocy wiąże się z pewnym ryzykiem. Na przykład niekontrolowane powodzie, pożary. Nigdy nie wiadomo, co się stanie przy pierwszym świadomym połączeniu. Zrobiłam kilka kroków w stronę wystającej skały. Z tego miejsca rozpościerał się widok na całą wyspę. Mogłam zobaczyć domek Elianny, który teraz nie był większy od mojego kciuka. Widziałam rynek, na którym woda w fontannie tańczyła wesoło, a dookoła niego zgromadziło się kilkoro dzieci z małymi smokami. Na zamek, na który padały ciepłe promienie słońca. Światło przebijało się przez jedną z na wpół przezroczystych wieżyczek i rozprzestrzeniało po całym budynku, co sprawiało wrażenie, jakby zamek otoczony był świetlną łuną. Z trudem oderwałam wzrok. Usiadłam na zimnej skale i skrzyżowałam nogi. Poczułam się głupio, zupełnie nie wiedząc, co mam robić. Gdyby nie wszystko, co mnie do tej pory spotkało, pomyślałabym, że nauczyciel sobie żartuje. Jeszcze raz obróciłam się w jego stronę, by upewnić się, że nie wybucha śmiechem, ale siedział na skalę obok z zamkniętymi oczami i pełnym skupieniem na twarzy. No cóż, spróbujmy. Pomyślałam i zamykając oczy wzięłam głęboki wdech. Wiatr łaskotał mnie po twarzy i unosił włosy. Podmuch z każdą chwilą był coraz chłodniejszy. W końcu policzki zaczerwieniły mi się z zimna. Nic szczególnego się nie działo. Jedynie od czasu do czasu żywioł przybierał na sile, zaczepnie szarpiąc moje ubranie. Wzięłam kolejne głębokie wdechy. Siedziałam skupiona, ale co chwilę napływały myśli o tacie. Jak go znaleźć? Nie teraz, skarciłam się. Całą swoją świadomość skupiłam na otaczającym żywiole, Trwało to jednak chwilę i umysł znów podrzucił mi wspomnienie o rodzinie. Mama, Mia, Oliver. Jak bardzo za nimi tęskniłam. Do tej pory spotykaliśmy się prawie codziennie, a teraz? Ile dni już ich nie widziałam. Walczyłam sama ze sobą, bijąc się z myślami. Siedzieliśmy tak w bezruchu, aż zaczęło zachodzić słońce. – Koniec na dziś – powiedział w końcu Jaachim, pojawiając się za moimi plecami. Wracamy. Poruszyłam zdrętwiałymi nogami, pomagając sobie rękoma. Poczułam, jak mrówki przeszły przez całe moje ciało. Jak długo tak siedziałam. W końcu udało mi się wstać i powoli zrobiłam kilka kroków, a nauczyciel, nie czekając, zniknął z pola widzenia. Westchnęłam i pobiegłam za nim, odzyskując czucie w nogach. Znów nic mi nie wychodzi. Dlaczego ciągle zostawiają mnie ze wszystkim samą, dając jakieś szczątkowe instrukcje? Czy to na pewno miejsce dla mnie? Może powinnam jak najszybciej wrócić do mamy? Nie. Najpierw muszę się dowiedzieć, co z tatą. Gdy znaleźliśmy się na dole, zrobiło się już całkowicie ciemno. Tylko w okolicach rynku biła lekka łuna światła. Podziękowałam za wyostrone zmysły, dzięki którym całkiem dobrze widziałam w ciemności. Nagle Joachim zatrzymał się i spojrzał mi w oczy. Nie przejmuj się tak bardzo. Nie każdemu udaje się od razu. Prędzej czy później poczujesz więź. Tak jak z intuicją, którą masz podobno całkiem niezłą. Wracaj do domu i odpocznij. Jutro o wschodzie słońca przyjdź na szczyt. Powiedział i nie czekając na odpowiedź zniknął w ciemności. Byłam w szoku. Nie spodziewałam się od niego jakichkolwiek słów otuchy. Zwłaszcza po całym dniu milczenia. Może nie był taki zły? Poczułam się nieco lepiej i z delikatnym uśmiechem na twarzy ruszyłam w kierunku domu. Wróciłam tak zmęczona, że padłam na łóżko tak jak stałam. Obudziłam się rano w tym samym zapoconym ubraniu, ale zupełnie mi to nie przeszkadzało. Śniło mi się, że potrafiłam kierować wiatrem. Panowałam nad jego siłą, tworzyłam nawet trąby powietrzne. Sen był tak realny, że podekscytowana możliwością zdobycia nowych umiejętności chciałam jak najszybciej zacząć trening. Wzięłam prysznic i zeszłam po schodach. Wiki? Zawołałam, widząc rudą czuprynę w drzwiach wejściowych. An, nie miałam ci wczoraj jak podziękować. Dzięki tobie nic mi nie jest. Naprawdę, bardzo dziękuję. Przytuliła mnie. Nie ma za co, odpowiedziałam lekko zmieszana. Mimo wybuchu w końcu przydzielono mnie do wieży. Będę alchemikiem, mówiła podekscytowana, a oczy jej świeciły. Wcześniej byłam już chyba wszędzie, gdzie się dało. Mnie też nie jest tu łatwo. Najbardziej martwię się smokiem, który, delikatnie mówiąc, za mną nie przepada. Na pewno jakoś się z nim dogadamy. Mój też nie pała do mnie miłością. Ale słyszałam, że trafiłaś do żywiołaków. To prawda? Tak. Odpowiedziałam, mimo że sama nadal nie byłam pewna, co to oznacza. Super! Mieszkańcy opowiadają o nich niesamowite historie. Podobno są w stanie kontrolować wszystkie żywioły i to dzięki nim wyspy tak dobrze funkcjonują. Masz dużo szczęścia. Wcale nie byłam tego taka pewna, zwłaszcza, że czekało mnie trenowanie z Williamem. Nie miałam pojęcia. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O nie, muszę iść. – Pogadamy kiedy indziej. – Powodzenia! – krzyknęłam, patrząc na zegar na ścianie. Złapałam jeden z owoców leżących na stole i wybiegłam z domu. Szłam szybkim krokiem, mając nadzieję, że dobrze zapamiętałam wczorajszą drogę. Zdawałam sobie sprawę, że muszę się jeszcze wspiąć na szczyt, więc próbowałam oszczędzić energię, ale po kilku kilometrach zaczęło brakować mi tchu. Obiecałam sobie, że codziennie rano będę biegać. Po wczorajszej wspinaczce nadal bolały mnie nogi. Wiedziałam, że moja kondycja pozostawiała wiele do życzenia, a jeśli często miałam się wspinać i latać na smoku, musiałam się wziąć za siebie. Dotarłam na szczyt, żałując, że nie wzięłam ze sobą nawet wody. Widok z góry znów sprawił, że nie mogłam oderwać oczu. Słońce pojawiło się na horyzoncie przypominając małą dojrzałą pomarańczę turlającą się po kolorowych chmurach. Widziałam drakanów otwierających sklepy i stragany oraz dosiadających smoki. Usiadłam na skalę i zamknęłam oczy. Próbowałam się zrelaksować i skoncentrować na wietrze, ale co chwilę jakaś myśl odwracała moją uwagę. Poczułam, że ktoś jest niedaleko. Szybko otworzyłam oczy i rozejrzałam się. Joachim właśnie dotarł na szczyt i bez słowa wręczył mi bidon z wodą i ciastka z bylicy, po czym usiadł jak poprzedniego dnia na kamieniu niedaleko. Dziękuję, powiedziałam głośno, ale nawet na mnie nie spojrzał. Dziwny człowiek. Pomyślałam, choć poczułam wdzięczność, że przeniósł jedzenie i od razu napiłam się wody. Kolejna próba z wiatrem nie przyniosła żadnych efektów. Siedziałam na skale dopóki słońce nie zaczęło się zniżać i już w ogóle nie czułam nóg. Otworzyłam oczy i mimo braku postępów uśmiechnęłam się. Widok, który rozpościerał się przede mną, był niesamowity. Mój wzrok przykuł ogród przed pałacem, który był tak mały, że mogłam zamknąć go w dłoni. Wodospad spadał z wyspy niekończącym się strumieniem, a na rynku właśnie zabłysły pochodnie, nadając miasteczku delikatną, ciepłą łunę. Chciałabym czuć się tu jak w domu. Przeszło mi przez myśl, ale po chwili zatęskniłam za mamą i tatą. W barze zapowiadał się pracowity wieczór. Dopiero co zaszło słońce, a już brakowało miejsc siedzących. Drzwi co chwilę otwierały się i zamykały, wpuszczając do środka nowych gości. Podałam drugą szklankę radości panu, który na głowie zamiast włosów miał smocze łuski. Zenek! Usłyszałam po drugiej stronie baru i zobaczyłam wysoką kobietę uśmiechającą się szeroko do barmana. Miała na sobie zieloną szatę podkreślającą idealną sylwetkę, długi, prosty nos, białe zęby. Nieskazitelna cera i długie platynowe włosy onieśmielały wszystkich mężczyzn dookoła i tylko ukradkiem zerkali na chodzącą piękność. Kobieta nie przejmując się uwagą, jaką na siebie zwracała, usiadła na stołku przy barze i zaczęła rozmawiać z Zenkiem jak z najlepszym przyjacielem. Przyglądałam się tej scenie z lekkim zdziwieniem. Zupełne przeciwieństwa, niczym dwa odległe światy, a wyglądali jakby rozumieli się bez słów. A kim jest ta nowa piękność przy barze? Zapytała kobieta, patrząc prosto na mnie i sprawiając, że spłonęłam rumieńcem. To Anna, pomaga mi i naprawdę nieźle sobie radzi. Podejdź, no tu na chwilę, zwrócił się do mnie, gdy wydałam wszystkie zaległe napoje. Anna, to jest Lin, moja przyjaciółka. I naczelna alchemiczka, dokończyła kobieta. No tak, lubi się chwalić swoim tytułem, przewrócił oczami. Lubię, bo ciężko na niego zapracowałam. Bardzo mi miło panią poznać. Przywitałam się jeszcze bardziej speszona. Nigdy nie czułam się pewnie w towarzystwie utalentowanych i wysoko postawionych ludzi. Nie musisz tak oficjalnie, mów mi po imieniu, powiedziała wyciągając rękę. Dopiero teraz zauważyłam, że kobieta ma na dłoniach skórzane rękawiczki. Ach, Przepraszam, tak często przebywam w laboratorium, że rękawiczki to już moja druga skóra, dodała ze śmiechem. No tak, Amus kazał mi w nich pracować, powiedziałam i uścisnęłam jej rękę. Długo już jesteś na wyspie? Dopiero od kilku tygodni, odparłam. Czekaj, to o tobie wspomniał mi Amus? Zapobiegłaś wybuchowi na trzecim piętrze? Słyszała pani... Słyszałaś o tym? Zdziwiłam się. Tak, jestem informowana o wszystkich ciekawych wydarzeniach na wyspie, a szczególnie we wieży. W takim razie muszę ci podziękować. Sprzątanie tego mogłoby być naprawdę uciążliwe. Nie ma za co, to był przypadek. No tak i gratulacje, klasnęła rękoma. Jesteś żywiołakiem wiatru. To bardzo rzadka umiejętność na wyspie. Rzadsza jest chyba tylko woda, prawda Zenek? Ta, tylko czterech takich jest na wyspach. Mają dużo roboty. Dolin lin podszedł mężczyzna ubrany w czarny, skórzany strój i podał jej nierówno zwinięty kawałek kartki. Kobieta otworzyła liścik i nagle uśmiech zniknął z jej twarzy i zmarszczyła mocno brwi. Miałam nadzieję na dłuższą rozmowę, ale niestety obowiązki wzywają. Mruknęła ostentacyjnie, podnosząc karteczkę. Do zobaczenia, Zenek. Miło było cię poznać, Anno. Pożegnała się i po chwili wyszła z baru. Stałam nieruchomo, nie będąc pewna, jakie pytanie najpierw zadać Zenkowi. Myślałam, że nie lubisz alchemików, więc dlaczego... zaczęłam. Dlaczego się z nią przyjaźnie? Ja mam smoka wielkości dużego psa, a ona jako jedyna urodzona na wyspie nie ma smoka. Nie mieliśmy łatwego życia, a te niedoskonałości nas do siebie zbliżyły. Nawet nie wiem, kiedy zaczęliśmy się przyjaźnić. To była odpowiedź, której najmniej się spodziewałam. Już miałam zadać kolejne pytanie, ale przybliżył się do mnie i powiedział zniżonym głosem Energia lin nie była wystarczająca, żeby stworzyć smoka. A ja, no, wyglądam jak wyglądam. Na wyspie jest super, dopóki się dopasowujesz, albo jeśli masz jakiś talent. Oboje przebyliśmy długą drogę, żeby zasłużyć sobie na szacunek innych. To można mieszkać na wyspie bez smoka? Zdziwiłam się. Nin się tu urodziła. Potencjalnie jeśli oboje rodzice mają dużą energię, dziecko też będzie taką miało. Jednak okazuje się, że są wyjątki. Jak ona. Odsunął się i dokończył głośno. A teraz do roboty, bo goście już pokończyli drinki. Rzeczywiście do baru przytuliło się kilka osób, czekając spokojnie, aż będą mogli zamówić. A gdzie Stefan? Zorientowałam się, że smok nagle zniknął. Pewnie się gdzieś schował. Od jakiegoś czasu nie przepada za linę.